Dobrze, to zacznijmy od tego, że ja jestem Bartek i jestem podcasterem od 2007 roku. To jest dosyć długo, jak na polskie warunki, dlatego, że przyjmuje się, że w Polsce podcasting zaczął się w 2005 roku i prowadziło go, no właśnie co ciekawe, pierwszy polski podcast prowadziło dwóch Włochów, nazywał się Warsaw Calling. Oni byli obcokrajowcami tu u nas i opowiadali o tym w jaki sposób wygląda życie w tym dosyć egzotycznym mimo wszystko dla ludzi z zachodniej Europy kraju. I tak się zaczął podcasting w Polsce, a potem się posypało. Sam podcasting, co to jest? W dzisiejszych czasach to jest już słowo, które nie jest tak egzotyczne i nieznane jak było te tam ponad 15 lat temu. 18 już w zasadzie teraz. Oznacza audycję dźwiękową, którą można sobie na żądanie pobrać. Stąd personal on demand. Tak jest czasem tłumaczenie samej nazwy. Teraz coraz częściej jest tak, że mówiąc podcast mamy na myśli generalnie rzecz biorąc jakiś rodzaj mówionej audycji, bądź niekoniecznie nawet już mówionej, coraz częściej również z wykorzystaniem wideo, ponieważ YouTube zaadoptował sobie słowo podcast do używania do pewnego specyficznego rodzaju swoich playlist, gdzie można nadawać audycje. Ja zresztą też swoje produkcje obecnie od zeszłego roku publikuję, część z nich przynajmniej w tej formie. Natomiast w swoim założeniu podcasting miał być czymś takim... miał być rodzajem prywatnego, może nawet nazwijmy to pirackiego radia. To skojarzenie jest zresztą bardzo dobre, dlatego że takim świętym patronem e, polskiego podcastingu w tamtych czasach zawsze dla wszystkich był Mark Hunter. To była postać z filmu Więcej Czadu z 1990 roku grana przez Christiana Slatera i ona opowiada o licealiście, który prowadził pirackie radio. To jest zresztą całkiem niezły film. Christian Slater bardzo dobrze w tej roli się sprawdził. E, jest to historia dzieciaka, który buntuje się przeciwko temu, co zastał w swoim liceum. Buntuje się przeciwko temu, jak postępują dorośli, jak wygląda świat. On nagrywa te swoje, nagrywa, puszcza weter te swoje audycje, różnie, czasem co wieczór, czasem raz w tygodniu i piętnuje wszystkie rzeczy, które mu się nie podobają. I oczywiście no, taka sytuacja musi budzić reakcję, więc... Końcówka filmu to jest scena pościgu z agentami federalnymi, kiedy on z nadajnikiem zamontowanym na samochodzie ucieka ze swoją dziewczyną przed furgonetkami federalnymi. Bardzo dobry film, polecam. Mark Hunter. Mam wrażenie, chociaż kiedy ja w 2007 roku zacząłem również nagrywać podcasty, to wszedłem już w stosunkowo zadziwiająco duże i skonsolidowane środowisko polskich podcasterów. I on już tam wtedy był uważany za taką figurę, ale mam wrażenie, że przyjęliśmy go trochę jako patrona właśnie dlatego, że podcasty były czymś takim. Podcasty były, hmm, chyba najłatwiej będzie nazwać się rodzajem dźwiękowych zinów. Ziny zawsze u samego swojego zarania, u całego pomysłu, były czymś kontrkulturowym. Stały w opozycji do głównego nurtu, do e, pism, literatury, wydawnictw w głównym obiegu. I podcasty również były czymś takim. Podcasty były formą, która dzięki przełomowi technologicznemu, który dokonał się w ostatnich 20 latach i dzięki upowszechnieniu się internetu, pozwalały nam robić to, czym Myślę, że część pocichła, część głośno. Wielu z nas marzyło, czyli o prowadzeniu własnego programu radiowego, o prowadzeniu własnej audycji. Kiedy nagrywaliśmy podcasty, to tak naprawdę każdy z nas chciał, każda z nas, e, chcieliśmy mówić o tym, co nas frapuje, co nas interesuje, o swoich hobby, o rzeczach, które są dla nas ważne. Ja zaczynałem na przykład od prowadzenia pierwszego w Polsce podcastu o Batmanie. To były takie króciutkie audycje, raz w tygodniu publikowane, miały 3 minuty i każda z nich była recenzją, omówieniem jednego wybranego komiksu. Jest to dla mnie szczególnie sympatyczna sprawa, kiedy widzę jak teraz po 18 latach od tamtej audycji, coraz większa ilość tych komiksów, które ja wtedy omawiałem w amerykańskich wydaniach, zostaje wydana w Polsce nagle okazało się, że rynek który wtedy był bardzo trudny to były te czasy kiedy Tomek Kołodziejczak wręcz ówczesny już szef klubu świata komiksów, w Egmontzie, powiedział, że jeden Batman na dwa lata to wystarczy bo tego więcej się nie sprzeda. Teraz półki w Empiku mamy zawalone Batmanami, stare Batmany, nowe Batmany dobre Batmany, złe Batmany tych ostatnich najwięcej to trochę rzecz gustu, ale o komiksach też mógłbym pozwolić sobie na długą tyradę, ale to nie jest ten temat. Ludzie nagrywali o różnych rzeczach. Ludzie nagrywali historię ze swoich wypraw, historię ze swojej emigracji. Nagrywali o piwie, nagrywali o muzyce niezależnej i o jeszcze wielu innych rzeczach. I ten podcasting był dla nas właśnie taką niezależną platformą. To były jeszcze czasy, kiedy trzeba było mieć jednak stosunkowo zaawansowane umiejętności, żeby w internecie coś publikować. Oczywiście, że to już było po rewolucji Web 2.0, To nie było tak, że jak powiedzmy końcówka lat 90., gdzie w zasadzie geocities albo już człowiek miał dostęp do kogoś z serwerem, albo gdzieś na uczelni i tak dalej. Wtedy już można było robić to po swojemu, ale tak czy siak, żeby <śmiech> nagrywać podcast, Trzeba było mieć trochę zaawansowanej wiedzy. Trzeba było umieć stworzyć tak zwany feed RSS, Really Simple Syndication, czyli rodzaj pliku, który był sygnałem, dzięki któremu można było na zewnętrznych urządzeniach pobrać ten plik. Najłatwiej robiło się to stawiając blogi i wgrywając pliki bezpośrednio na serwer, bo na przykład WordPress załatwiał tą sprawę, więc sam generował odpowiednie feedy i cała reszta. Jakby to była nasza domowa platforma. A samo nagrywanie było już rzeczą bardzo prostą. Nie chcę tutaj mówić, że nie było na przykład gatekeepingu, który pojawia się zawsze, bo pamiętam jeszcze z tamtego okresu dyskusje, które do dzisiaj się nie zmieniły. To są te same dyskusje, które widziałem wtedy w polskim internecie i które toczą się dzisiaj na reddicie. No a jak chcę zacząć nagrywać podcast, to co zrobić? To jest jak w tej paście o bułkach. No to tak, kup dwa mikrofony, jakiś prosty mikser. No w zasadzie z tym od Bidy możesz jeszcze spróbować. No i GarageBand. To był taki komercyjny program na Maca do dzisiaj, popularny. Ja stwierdziłem, że w zasadzie no nie będziemy się wygłupiali i nagrywałem swoje pierwsze podcasty włączając mikrofon za 15 zł bezpośrednio do portu w laptopie i na rejestratorze dźwięku w Windows. I to też działało. Jak ich teraz słucham, to mam poczucie, że obecnej audycji o tej jakości pewnie bym nie puścił, bo to jednak jest trochę <śmiech> za słabo. Ale rejestrator, na którym nagrywam teraz, to jest Zoom H1, który dostałem od żony e, prawie 13 lat temu. Korzystam z niego do dzisiaj i to jest jedyne urządzenie, które wykorzystuję na stałe. W zeszłym roku kupiłem sobie uchwyt do mikrofonu. Taki z koszykiem i z całą resztą i to było takie uu, wow, nie muszę tego trzymać, nie muszę się martwić, że się przewróci i w ogóle. I korzystam z darmowego oprogramowania Audacity, które ma stosunkowo niski próg wejścia. Learning curve dla niego jest bardzo proste, szczególnie jeżeli nie chcemy robić jakichś zaawansowanych efektów i całej reszty. Cięcia, przejścia, do widzenia. Bardzo dużo ludzi, wbrew pozorom, bo mówimy o kilkudziesięciu osobach w tym 2005, 2006, 2007 roku, które weszły w to środowisko. To jest nic w porównaniu do dzisiejszych liczb, ale do tego zaraz dojdziemy. Bardzo dużo, a jednocześnie na tyle mało, że można było z grubsza wszystkich znać. Można z grubsza było wszystkich kojarzyć, można było ogarniać większość audycji, które się pojawiały zwykle raz w tygodniu i śledzić tych, których... Znaliśmy. Teraz jest zupełnie inaczej. I nie wiem, czy tutaj będę chciał się zastanawiać nad przyczynami, czy tylko naświetlić, jak zjawisko się zmieniło. Teraz podcast, podcasting, stał się chyba raczej czymś w rodzaju kanału, medium, nośnika, na którym przekazywane są pewne treści. Wtedy, kiedy każde z nas siadało do nagrywania, to miało jakąś historię do opowiedzenia coś czymś chcieliśmy się podzielić. Byli ludzie, którzy nagrywali e, opowieści o tym, jak żyje się polskim emigrantom w Irlandii na przykład. Ludzie, którzy opowiadali o muzyce i o najróżniejszych rzeczach. Bywały takie bardziej luźne projekty, gdzie po prostu ludzie się wygłupiali. Nawet ja miałem serię e, nazywaną Dziady z lasu, gdzie po prostu siadaliśmy wszyscy, stawialiśmy dyktafon na środku, otwieraliśmy piwo i zaczynaliśmy rozmawiać. Czasem siadaliśmy, czasem Działo się to na przykład w lesie, na nocnym spacerze i dyskutowaliśmy o najróżniejszych rzeczach. Hmm. Bardzo długo, przez wiele lat, po tym pierwszym okresie nie utrzymywałem kontaktów z żadnym środowiskiem i kiedy zacząłem się znowu orientować, co się dzieje w internecie, to okazało się, że podcasting wygląda już zupełnie inaczej. To przestały być audioziny, to przestały być audycje, które prowadzą zapaleńcy i pasjonaci. Nie mówię, że tacy ludzie nad tym nadal nie pracują. Oczywiście. I takie chałupnicze audycje nadal istnieją. Natomiast pierwsze pytanie, kiedy wchodzę na subreddit poświęcony podcastom, to jest tak. Słuchajcie, jak zwiększyć zasięgi, pobieralność, jak zdobyć lepszych reklamodawców, jak zarabiać więcej? Inwestuję w sprzęt. Na co zwrócić uwagę, żeby ta inwestycja mi się zwróciła? Podcasting w ciągu 20 lat swojego istnienia na świecie bardzo mocno skomercjalizował się. Stał się e, środkiem, nie pomysłem, tylko właśnie nośnikiem. Podobnie jak filmy na YouTubie, które kiedyś nagrywało się, bo opatrz śmieszny kot, dzieciak spadł z kanapy i tak dalej. Teraz są ludzie, którzy żyją z tego, że prowadzą w pełni profesjonalne audycje na YouTubie i prowadzą je tam tylko i wyłącznie dlatego, że tam było łatwiej je prowadzić, niż na przykład znaleźć slot w telewizji i prowadzić program o grach w telewizji. Jest też dużo większa swoboda twórcza, chociaż oczywiście, kiedy korzystamy z gotowych platform, to wiadomo, że musimy zgodzić się na pewne ograniczenia dotyczące tego, o czym i w jaki sposób można mówić. Bo w każdej chwili można liczyć się z tym, że operator platformy stwierdzi, e, nie, o tym nie. E, podcasty stały się, mm, myślę znakiem pewnych przemian, które zaszły w mediach. Kiedy zaczynaliśmy nagrywać, to mówiło się jeszcze nowe media. Mianem tym określało się właśnie Internet i tego typu platformy, bo to było coś, co wchodziło. To była opozycja do tradycyjnych mediów, czyli do prasy, do telewizji, do radia, do takich bardzo mocno utrwalonych w swoim kanonie kanałów komunikacji. Tam było wiadomo, jak wszystko się odbywa, na co wolno sobie pozwolić, jakie są zasady. W podcastingu tego nie było. Teraz coraz częściej e, właśnie, oprócz ludzi, którzy nadal chcą po prostu pogadać o tym, co lubią, podzielić się tym, że na przykład strasznie nie lubią tego scenarzysty, a ten rysownik jest mocno przereklamowany, albo opowiedzieć o tym, że z tego browaru to nie bierzcie, bo oni naprawdę nie potrafią. Mm. To jest po prostu nośnik. Coraz lepiej widać to po tym, że na przykład celebryci, a szczególnie ludzie, którzy byli wcześniej osobowościami telewizyjnymi, przechodzą na tę formę. Dobrym przykładem, chociaż nie do końca podcastowym, jest Robert Makłowicz. Trudno powiedzieć, czy anioł, czy gwiazda. Człowiek absolutnie kochany, polski boprost, który w pewnym momencie przestał nagrywać nowe audycje dla telewizji i zaczął publikować swoje audycje na YouTubie. To samo stało się właśnie z częścią podcastów. Zaczęli się zajmować tym profesjonaliści. Część z tych ludzi po tych 20 latach oczywiście wyrosła z takich garażowych amatorów, którzy pluli w gąbkę o różnych rzeczach i zaczęła zajmować się tym profesjonalnie, stali się realizatorami dźwięku, prezenterami i całą resztą. Ale część profesjonalistów przyszła z innych mediów do tego. Trochę za sprawą prawdopodobnie też tego, że stosunkowo szybko Big Tech wyciągnął rękę i bardzo mocno przytulił ten pomysł. Generalnie rzecz biorąc w ogóle sam pomysł podcastingu też wyszedł ze strony firm technologicznych, bo specyfikacja taka pierwsza została opracowana przez Apple. I oni jako pierwsi mieli dział z podcastami w swoim katalogu. Pamiętam, że te 18 lat temu to było się tam trudno dostać. Znałem jednego człowieka, który Miał konto, miał Maca i on wiedział, jak dodać feed, RSS do katalogu, tak żeby Apple go zaakceptował. I pamiętam, że wszyscy po kolei ze środowiska przychodzili mi: ej, weź, dodasz mi? Dodam, super, dzięki. Teraz robi się to już... Y absolutnie mechanicznie. Jeżeli ma się poprawnie sformatowany RSS, to nawet z poziomu WordPressa i wtyczek obsługujących podcasting wystarczy zaznaczyć, dodaj tu, tu, tu, tu, do widzenia. Wszystko jest bardzo łatwe. Trochę też chyba mam wrażenie, zaczyna przesuwać się znaczenie tego słowa w kierunku czegoś, co nazywaliśmy zawsze wideokastami. Wideokasty to były podcasty, które po prostu miały obraz wideo. Teraz od jakiegoś czasu YouTube używa tej nazwy na określenie pewnych specyficznych playlist, do których można dołączać właśnie gotowe filmy. One są w trochę inny sposób agregowane, w trochę inny sposób są syndykowane, ale nadal są to tylko i wyłącznie playlisty z filmami wideo. Tyle, że nazywają się podcasty. Spotify ma ogromną bazę audycji podcastowych, z których można korzystać, wyszukiwać, chociaż trochę życzę szczęścia temu, kto będzie próbował znaleźć tam amatorskie rzeczy. Jeżeli nie wyszuka konkretnie po nazwie audycji, bo wieczego szuka, to próba natrafienia na to jest skazana z góry na porażkę. To jest związane z tym, o czym wcześniej mówiłem, czyli właśnie z pewną profesjonalizacją i trochę z zawłaszczeniem przez firmy technologiczne samego pomysłu, dlatego że w katalogach tego typu zawsze na pierwszej pozycji wychodzą rzeczy, które przynoszą największe korzyści. Czyli zawsze na pierwszej pozycji będzie podcast Joe Rogana, a nie podcast Bartka Biedrzyckiego, który opowiada o polskich przedrukach Spidermana. Bo to naprawdę nie obchodzi nikogo, zupełnie. Joe Rogan to jest facet, który rozpala miliony Amerykanów. Regularnie. Co jakiś czas waląc jakiegoś kiksa i wywołując jakiś problem. Więc tutaj jakby... Trochę mam wrażenie, że spełniło się nasze marzenie sprzed półtorej degaty, spełniło się i ugryzło nas w dupę. Bardzo chcieliśmy, żeby było dużo ludzi, bardzo chcieliśmy, żeby docierać do jak największej rzeszy słuchaczy, bo przecież tak naprawdę a, gdzieś w głębi każdego twórcy siedzi taka chęć, żeby dotrzeć do ludzi. Bo robimy to wszystko po to, żeby ktoś był odbiorcą. Ja piszę książki, wydaję magazyny, nagrywam podcasty e, i z, lubię mówić, że tak naprawdę nie jestem przejęty tym, jaki jest odbiór, że tak naprawdę krytyczne uwagi na przykład nie do końca mnie obchodzą. Jest w tym trochę prawdy, ale istotą jakiejkolwiek twórczej działalności jest to, żeby jednak do jakichś ludzi dotrzeć. Jeżeli jest jakiś przekaz i jakiś nadawca, musi być jego odbiorca, żeby to miało jakikolwiek sens. Bardzo chcieliśmy wtedy, żeby słuchało nas dużo ludzi. Teraz podcastu słucha tak dużo ludzi, że na dobrą sprawę odnaleźć się w tej masie jest coraz trudniej. To jest tak jak ze streamingiem. Ludzi, którzy wieszczyli, upadek telewizji słucham od 20 lat. Przez bardzo wiele lat Kilkanaście, pracowałem w produkcji telewizyjnej, i ludzie przychodzili. A, telewizja, już jest po telewizji, telewizja się skończyła. Streaming ją zniszczy, zabije. Powtarzają od 10 lat. Streaming jedyne co zrobił, tak naprawdę, to wprowadził jedną zmianę brak ramówki. To było rewolucyjne. Nie trzeba czekać na nowy odcinek serialu, aż przyjdzie czwartek o 20.00. Trzeba tylko się wystrzegać współpracowników w windzie w piątek rano. Można usiąść i w jeden weekend zbingować wszystko. Ale już właśnie też nie. Dlatego, że okazało się, że jeżeli wypuszczamy jeden sezon serialu raz na pół roku, to ludzie gadają o nim przez miesiąc i zapominają. Mało tego, część z tych ludzi nagle zorientowała się, że przez pozostałe cztery miesiące można nie płacić abonamentu za streaming, bo i tak mamy tych streamingów Teraz 7, 10, 12 i większość ludzi płaci po 2, 3 abonamenty jednocześnie, próbując oglądać w miarę na bieżąco to, co jest. W związku z tym nadawcy streamingowi zaczęli puszczać seriale, nowe sezony, raz w tygodniu. Nie różni się to absolutnie niczym od tego, jak oglądaliśmy to w telewizji, oprócz tego, że możemy to sobie obejrzeć później. Ale dobra, w 1986 roku, cudowne lata, mogliśmy nagrać na kasetę VHS w czwartek wieczorem i obejrzeć w piątek po szkole. I też nie było problemu. Zatoczyliśmy koło. Nowe media, które miały pożreć, zniszczyć stare media, sprawić, że wszystko się zmieni, w pewien sposób oczywiście sprawiły, że wszystko się zmieniło. Ale tak naprawdę okazało się, że komercjalizacja usług stojąca za tym wszystkim sprawiła, że zatoczyły koło i jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Jeden streaming, drugi streaming, nagle się zaczęły wyłączności i cała reszta. Jeśli chodzi o podcasty, to troszeczkę... Tutaj to zjawisko jakby mniej występuje. Z tego względu, że one zawsze były audycjami cyklicznymi. Większość ludzi, jeżeli ma moce przerobowe i możliwości, to nadaje raz w tygodniu. To wszystko zależy też od tego, jakiego typu jest to audycja. Jeżeli jest to tylko audycja dźwiękowa, to tak naprawdę godzina w wannie dosłownie wystarczy, żeby opowiedzieć absolutnie o wszystkim, niezależnie od tego, czy jest to recenzja remake'u, 1510 do Jumy, czy historia o jeszcze czymś innym. I tutaj ciekawe jest to właśnie, że nadal gdzieś tam mamy taką dowolność. Natomiast od niedawna okazało się, że w zasadzie to można kazać ludziom płacić abonament za ten podcast. W zasadzie to można kazać im słuchać we własnej aplikacji, bo czemu nie. Bo można zrobić całą masę rzeczy i trochę, no czekając tutaj teraz, przed prelekcją rozmawiałem ze znajomym mówię, no idę, bo mam teraz smutną opowieść o podcastach. Ale dlaczego smutną? Ja wiem, bo poszliśmy w kierunku, w którym wcale nie chcieliśmy iść. Byliśmy buntownikami 20 lat temu, a teraz jesteśmy starzy, brzuchaci, uwikłani. W to, co korporacje każą nam robić. I robimy to w taki sposób, jaki kazali nam robić. Albo jesteśmy skazani na to, żeby tak jak 20 lat temu docierać do garstki zapaleńców. Przecież ja akurat nie mam z tym szczególnego problemu, bo opowiadam o często tak niszowych sprawach, że 50 albo 100 słuchaczy to już jest na zasadzie o, dobra, chłopie, Fajnie. Rozwój Środowiska, bardzo silny, poszedł też w stronę komercjalizacji i rozwój typów audycji, które były, również poszedł w konkretną stronę. Oczywiście wiadomo, że jeżeli szczególnie w czasach po tym, jak zapaliło bardzo silnym ogniem MCU i nagle superbohaterskie komiksy stały się może nie tyle modne i popularne, ale przynajmniej znane wszystkim, mówienie o komiksach nagle okazało się być ciekawe dla bardzo wielu odbiorców przy spełnieniu pewnych warunków. Bardzo popularne jest nagrywanie audycji o grach, bo bardzo dużo ludzi gra i bardzo dużo ludzi chce o tych grach słuchać. Ale znowu mówimy o tym, że żeby osiągnąć jakiś sprzedażowy albo przynajmniej frekwencyjny sukces, musimy robić rzeczy bardzo konkretne. Jeżeli chce się mieć kanał o komiksach, no to jeżeli potrzebujemy mieć dużo odbiorców, to dobrze mówić o premierach. Raz w tygodniu mówić, co kto z polskich wydawców wydał, przedrukował, co opublikował, mówić o nowościach. Jeżeli ja nagrywam audycję o komiksach sprzed 20, 30, 40 lat, to pies z kulawą nogą tego słucha. Są ludzie. <śmiech> Jasne, że tak. Jak opowiadam o znanych rzeczach, które zostały w Polsce wznowione po 20, 30 latach, albo pierwszy raz wydane po 40 latach od premiery, to nadal jest tak, że. Nawet audycje, które nagrywałem w 2007 roku, nagle potrafią skoczyć bardzo mocno, bo jest akurat o czymś, co Egmont miesiąc temu wydał. Ale jeżeli chcemy mówić o rzeczach, które nas fascynują, ciekawią, które są specyficzne, które są niszowe, to nadal trzeba liczyć się z tym, że to jest samotny człowiek z mikrofonem, który mówi do jakichś ludzi, którzy gdzieś tam są. I bardziej niż kiedykolwiek, Teraz w dobie mediów społecznościowych, kiedy można natychmiastowo zareagować i w jakiśkolwiek sposób połączyć się z nadawcą, jest tego coraz mniej. W czasach, kiedy były blogi, to pod wpisami potrafiły się toczyć długie dyskusje. Ludzie kłócili się są, dyskutowali i tak dalej. Teraz na blogach nikt nie bywa. Teraz linki z blogów wrzuca się na Facebooka, na Instagrama. Wszyscy lajkują, albo dają złe buźki, albo rozpłakane i generalnie rzecz biorąc no, czasem ktoś coś skomentuje. Jeżeli temat jest gorący albo kontrowersyjny, najlepiej taki, na którym wszyscy się znają, czyli na przykład w Polsce komputery, piłka, nożna służba zdrowia, ewentualnie polityka albo motoryzacja. W sezonie wakacyjnym oczywiście prowadzenie e, transportu lotniczego i tego typu rzeczy. Obecnie również wszyscy są fachowcami od e, sztuki wojny i pokrewnych mm. dziedzin. To wtedy zdarza się, że ludzie czasem nawet wezmą się za łby. Problemem mediów społecznościowych jest to, że one mają wzmocnienie negatywne. Jeżeli pojawia się jakaś kontrowersja i ludzie zaczynają się kłócić, wyzywać e, i nawzajem sobie wtykać, to nagle zwiększa się ta objętość i masa jest dodatnia. Media społecznościowe promują takie sytuacje, bo dla nich to jest większa ilość wyświetleń, więcej reklam, więcej wszystkiego. Ale ludziom nie chce się już do końca dyskutować. Jesteśmy przebodźcowani i w sytuacji, kiedy każdy może mieć zdanie na każdy temat i dowolnie, bez żadnej kontroli je wypowiedzieć, to my już coraz bardziej nie chcemy znać tego zdania tej drugiej osoby, ponieważ Zgodnie ze starą zasadą brzuchty, 90% wszystkiego to gówno. Również ludzkie opinie. Ludzie głupi istnieli zawsze. Zawsze była ich większość. Tylko, że od 20-30 lat mają platformę, która pozwala im nie tylko publicznie i bardzo głośno opowiadać o tym, ale również znajdywać identycznych jak oni ludzi, klaskać i upewniać się w tym, że to oni mają rację. To bardzo <śmiech> powoduje, że ludzie przestają dyskutować ze sobą, ludzie przestają rozmawiać ze sobą. Musimy przyjechać w takie miejsce jak to, żeby spotkać się z kimś twarzą w twarz, bo wtedy nawet o tym, że się nie zgadzamy, można mówić normalnie. W internecie i komunikacja jest upośledzona. Nie ma komunikacji niewerbalnej, nie ma wszystkich tych sygnałów, które na przykład intonacja głosu przenosi. To samo zdanie przeczytane na trzy różne sposoby może wywołać w kimś wściekłość, może wywołać w kimś sympatię, albo w kimś innym smutek. Ale tego w internecie nie widzimy, dlatego tam wzmocnienie negatywne jest zawsze bardzo mocne. A poza tym, kiedy nie widzimy tego adwersarza naszego twarzą w twarz, to zawsze łatwiej mu powiedzieć pierdol się. I myślę, że... On nas też nie widzi. Więc jemu łatwiej jest też powiedzieć ty się również pierdol. A podcasting z bardzo niszowego hobby uprawianego przez zapaleńców, którzy mieli trochę technicznego zacięcia, bo ten próg wejścia, mówię, nie był duży. Ale tak naprawdę chociaż troszkę trzeba było wiedzieć o tym. A jak ktoś chciał to robić dobrze, no to Kurde, mikrofon kupić, coś, no, takie rzeczy, to już też nie były te czasy. Nam było łatwiej, bo myśmy mieli wtedy po te 20 parę, 30 lat i pamiętaliśmy, jak w latach osiemdziesiątych chodziło się z Kasprzakiem, który miał mikrofon i na kasetę można było nagrywać rzeczy. Pokolenie po nas musiało się tego wszystkiego nauczyć od zera, bo oni nie mieli tej wiedzy technologicznej, bo w ich czasach już tego nie było pokolenie VHS-u doskonale wiedziało, że film można sobie nagrać. Ludzie, którzy wyrastali w czasach DVD, oni nie wiedzieli, że film można sobie nagrać, bo nagrać film na DVD, no to to jest nawet dzisiaj trochę wyższa szkoła jazdy. Trzeba mieć odpowiednie oprogramowanie, przygotować go i zrobić całą resztę. Nie można było po prostu wsadzić płyty do pudełka pod telewizorem i zaprogramować, że o 16 ma nagrać odcinek Cudownych Lat. Więc jakby tu wyglądało to inaczej, a jednocześnie dzisiaj mam wrażenie, że w tych nowych mediach, chociaż już tego określenia przestało się używać chyba, nie wiem kiedy, na przestrzeni prawdopodobnie ostatnich pięciu lat, może ośmiu. nie są Nie są to już nowe media, prawda? No właśnie. A... Pojawili się ludzie, którzy urodzili się już w czasach, kiedy internet był zawsze, kiedy wszystkie te kanały, transmisji były dostępne. Oni zaczynali od oglądania filmów na YouTubie, od słuchania podcastów, od słuchania muzyki na Spotify I dla nich naturalne jest to, że to się robi w ten sposób, że to się tak a nie inaczej przygotowuje, więc oni wchodzą w ten temat z dużo niższym progiem wejścia, niż myśmy mieli. Oni po prostu wiedzą, jak to działa, intuicyjnie, tak jak myśmy potrafili włączyć telewizor, odebrać telefon i wykręcić numer. No, ktoś kiedyś raz nam pokazał, jak to się robi i to człowiekowi zostaje. Ale jest też właśnie to przesunięcie. Hobbyści, którzy robili to, robią to nadal, ale coraz większej osób Patrzy na to jako na sposób, na pracę, na zarabianie. Nie ma w tym nic złego, że wykorzystujemy stosunkowo nowe pomysły na monetyzację swoich fascynacji, swoich hobby, swoich gdzieś tam umiejętności. Zresztą powiedzenie, że zawsze należy kazać sobie zapłacić za to, co wiemy, jak najbardziej jest tutaj w mocy. I wszyscy ci ludzie próbują jednocześnie coś z tym zrobić, próbują znaleźć pomysł na format, na audycję, która przyniesie im ogromną słuchalność i pozwoli pracować z domu nad montowaniem audycji bez chodzenia do biura. To jest też troszkę trauma, mam wrażenie, że boże, będziemy od 9 do 17 pracowali w biurze jak szczury. Jest całe pokolenie ludzi, dla których pomysł pracowania w biurze od 9 do 17 jest katastrofalny. Ja ich rozumiem, bo ja pracuję od 7 do 15. O 7 loguję się do pracy, o 15 wyloguję się do pracy, po pracy i od 15 w dół mam cały dzień dla siebie. Gdybym był wolnym strzelcem, to mogłoby się okazać, że o 20 przyjdą poprawki, do których będę musiał usiąść natychmiast, bo termin jest na jutro, bo ma to być zrobione, bo mogłoby się okazać, że będę musiał nad tym siedzieć w sobotę, bo to musi być na poniedziałek dostarczone i tak dalej. A ja jestem korposzczurem, ja od... 7 do 15 pracuję nad wszystkim, co ma być zrobione. Jeżeli nie wyrobię się na dzisiaj i wiem, że to nie musi być na dzisiaj, tylko może być na jutro, to będzie na jutro. Jak ma być na poniedziałek, to i tak prawdopodobnie będzie na piątek, bo mam bardzo dobrą organizację pracy, bo jestem człowiekiem, który robi strasznie dużo rzeczy i po prostu zabiłbym się o własne nogi, gdybym nie próbował chociaż trochę nad tym zapanować. W związku z tym wychodzę zawsze z założenia, że jeżeli mam coś do zrobienia, to trzeba to zrobić natychmiast bo potem i tak będą poprawki, i tak będą poprawki. Jak zrobię to natychmiast, to czasu na poprawki będzie więcej. Ale problem młodych ludzi, którzy wchodzą w podcasting z nadzieją na to, że będą robili fajne rzeczy, bo jednak nagrywanie audycji dźwiękowych to są fajne rzeczy. Jeżeli przy tym jeszcze nagrywa się wideo, to też są fajne rzeczy, nawet jeszcze bardziej, bo można się powygłupiać, można się postarać nad jakimiś efektami, można porobić fajne rzeczy. Problemem tego wszystkiego jest to, że Tradycyjny medialny establishment i big tech weszły w to na pełnej i teraz y, takie audycje nagrywają celebryci i nagrywają profesjonaliści. Uwielbiam Makłowicza i nie odbiera on mi chleba. Nie wiem, co myślą o nim youtuberzy kulinarni, bo mimo wszystko on jest profesjonalistą, który od bardzo, bardzo wielu lat para się tym i on na dzień dobry wchodzi już w nim gwiazdy. Często jest tak, że za podcasting biorą się ludzie, którzy są już na przykład znani z telewizji. Ale to jest szersze zjawisko. Jeżeli Katarzyna Cichopek napisze książkę o tym, że została mamą i z całym szacunkiem do Kasi, którą miałem okazję poznać w pracy i spotykać kilkukrotnie, jest niesamowicie sympatyczną osobą. Matka, która jest matką od trzech miesięcy, gówno wie o byciu matką. Może jak ma trójkę dzieci, to wtedy powinna pisać o tym książkę. Ale książkę Kasi kupią wszyscy. A książkę pani Ani ze Świerka Górnego, żaden wydawca jej nawet nie przyjmie. Ona jest nikim. Nikt nie będzie chciał czytać o tym, że jakaś kobieta urodziła dziecko. Jeżeli jest profesjonalistką i napisała podręcznik, jak sobie radzić z dzieckiem, poradnik o tym, w jaki sposób przygotowywać mleko od trzeciej nad ranem, tak żeby nie pomylić go z kawą i żeby oboje i ojciec i dziecko nie byli przykrze zdziwieni, no to owszem, to się może tak czy inaczej sprzeda ale żyjemy w kulturze wizualnej. Ludzie, których twarze znamy, filmują wszystko. Ci ludzie, których twarze znamy z telewizji, z filmów, z gazet, gazet to już nie, no ale powiedzmy z ilustrowanych magazynów. Oni nam sprzedadzą garnitur. Co wie piłkarz o garniturze? Główno wie o garniturze, bo jest piłkarzem. On się zna na bieganiu po trawie za szmatą. Tak, żeby się nie zmęczyć za bardzo. Co powie nam na temat nowego telefonu na przykład pisarka, która 300 dni w roku spędza jeżdżąc po Polsce, uśmiechając się do swoich fanów i podpisując książki, nic nam nie powie, bo nie zna się do końca na telefonach. Ale to są ludzie, których my znamy i jeżeli lubimy ich, to w pewien sposób zakładamy naturalnie, że przecież oni no, nie zrobiliby nam nic złego, nie doradziliby nam źle. Ludzie, których już widzieliśmy w telewizji zakładają podcast. I mówią o rzeczach, o których mówi 15 innych osób, 100 innych osób, 200 innych osób, ale ich nazwiska już znamy. Rynek, przebicie się na takim rynku zaczyna być kuriozalnie trudne. Jeżeli nie jest się kimś takim na przykład jak Tomek Drabik, który od kilkunastu lat prowadzi na YouTubie audycję o grach, przesympatyczny człowiek, mieliśmy razem okazję pracować w drugiej połowie pierwszej dekady ówczesnego wieku. To jest straszne, jak się wiek zaczyna, trudno powiedzieć, bo tak się mówi, lata 20-30. no ale gdzieś tam w okolicach między 2005 a 2010 rokiem mieliśmy okazję razem pracować przy magazynie komiksowym. To jest facet, który jest prawdziwym profesjonalistą. Od wielu lat robi to, co robi. Robi to bardzo dobrze, świetnie się zna na grach. Zawsze jest bardzo przejrzysty w tym, w jaki sposób e, traktuje materiały sponsorowane, w jaki sposób e, kontaktuje się z wydawcami i z całą resztą. I to jest człowiek, który niewiarygodnie ciężką, wieloletnią pracą dorobił się pozycji być może najlepszego growego youtubera w Polsce. Jest to nadal nic, biorąc pod uwagę, że jest to niespełna co 36 milionowy kraj to bardzo mały rynek. W porównaniu z Ameryką to tak na dobrą sprawę nie ma o czym mówić. Chyba, żeby zaczął nagrywać po angielsku, ale tam nie będzie tak znany. Tam już ma ogromną konkurencję. Ale takich ludzi jest mało. Ludzi, którzy siedzą w tym tak bardzo długo i tak intensywnie, jest mało. Także to jest smutna historia o tym, jak kiedyś zaczynaliśmy jako buntownicy, a okazało się, że tak naprawdę ostatecznie Jesteśmy tylko po prostu ludźmi, którzy robią to, co wszyscy inni, tylko z taką odrobinę bardziej podniesioną głową, bo prawdopodobnie pracując na pełen etat możemy pozwolić sobie na to, żeby w ramach hobby robić jeszcze coś absurdalnego, co nie przynosi żadnych korzyści. Absurdalnego z punktu widzenia wielu dzisiejszych kontekstów, bo tak naprawdę w podcastingu chodzi o to, żeby mieć frajdę. Żeby czasem pogadać, żeby czasem wyrzucić z siebie, czasem się światu poskarżyć, a czasem się komuś pochwalić, e, czasem kogoś pochwalić, czasem opowiedzieć o czymś fajnym. Nawet gdyby się miało okazać ostatecznie, że tego komiksu, książki, płyty, czy czegokolwiek innego i tak ten odbiorca nie sprawdzi, bo to nie są jego klimaty. Ale może akurat ma do pomalowania przedpokój, i bardzo lubi, jak oprócz szumu wałka słychać, że tam gdzieś w tle ktoś gada i ma taki sympatyczny, uspokajający głos. I może tak robić przez dwie godziny. I to malowanie w ten polski urlop w środku lipca, kiedy leje się z ciebie pot, jest takie odrobinę bardziej znośne. Dziękuję wam pięknie.